Na 100%. O życiu, o chrześcijaństwie. O życiu przy Chrystusie na 100%. Witam bardzo serdecznie w kolejnym, jedenastym już odcinku podcastu Na 100%. Jak zauważyliście, mam nowy adres. Nie jestem już na adresie, który był z blogspotem, teraz adres jest na 100%.net ułatwienie dla Was oczywiście mam nadzieję, że to docenicie jeżeli chodzi o moje nagrywanie, na razie nie zmienia się nic, mam nadzieję, że zmieni się od przyszłego odcinka, ponieważ moja wspaniała żona, którą kocham i która tak bardzo mnie wspiera jak się okazuje, postanowiła na moje przyszłe urodziny już teraz kupić mi Zuma H2, więc jakość na pewno będzie lepsza w przyszłych odcinkach na 100%, na 100%, na 100% W życiu na 100% Przecież trzeba jakoś się odnaleźć, umieć 100%. Wszystko sprawdzić, wypróbować 100%. I spróbować chociaż część zrozumieć 100%. Znaleźć to, co cieszy, pozytywnych myśli Szukać, patrzeć z wiarą na człowieka 100%. Na 100% żyć, bo przecież życie na nas nie poczeka na fucho, a usłyszysz net pozytywny podcast Na 100%, net na 100%. Dobrze, to przystępujemy teraz do odcinka aktualnego. Mam ze sobą gościa, słuchajcie. Tym gościem jest Ania. Aniu, jesteś tam? Tak, jestem. Witam serdecznie. No to powiedz coś o sobie. Kim ty jesteś, Anno? Kim ja jestem? Przede wszystkim jestem żoną Michała od prawie 11 lat mamą Pawełka od dwóch lat i trzech miesięcy. Mieszkam teraz obecnie w Holandii i zajmuję się wychowaniem naszego synka, a przez 8 lat w Szczecinie prowadziłam poradnictwo rodzinne. Najpierw przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie, a później zajmowałam się poradnictwem diecezjalnym. Pracowałam w Kurwi Metropolitalnej jako diecezjalny doradca rodzinny. Czyli, czyli y, drodzy słuchacze, macie następnego katola y, i następny moherowy beret. Nie wiem, czy Aniu, z tego, co tam zdążyłaś do tej pory posłuchać, ten podcast jest podcastem chrześcijańskim. Oczywiście jestem katolikiem, więc gdzieś tam idee katolickie się prze, przewijają również, ale ogólnie mówimy o Chrystusie, a jest słuchany w dużej mierze przez naszych braci y, protestantów. Y, no i, i właśnie dla nich... Y, tytułuje siebie samego katolem, no bo tak wiadomo, że tak często jesteśmy odbierani. Tak więc pożywka dla, <grywka> dla słuchaczy i teraz Aniu, powiedz mi jeszcze, dlaczego Ty to wszystko robisz? Co, co jest takiego w tym poradnictwie rodzinnym, że, że warto? Dlaczego warto? Dlatego, że małżeństwo jest czymś wspaniałym, jest wielkim darem od Pana Boga i wielkim darem dla ludzkości całej. Natomiast prawda o nim jest bardzo często zniekształcana w dzisiejszym świecie. A ja jestem zachwycona małżeństwem, jestem zachwycona tym, co może ono dać, jak można je przeżywać i chciałabym się tym dzielić z innymi ludźmi. Chciałabym, żeby ludzie zobaczyli po prostu piękno małżeństwa i tego, że warto żyć w małżeństwie. No a słuchaj, takie pytanie, które często się przewija w dyskusjach o małżeństwie, czy małżeństwo musi być jakkolwiek sformalizowane według Ciebie? Bo, e, według mnie musi. Bo wiesz, w, zwłaszcza w kręgach protestanckich jest taka opinia, że biblijnie e, czy mężczyzna i kobieta są małżeństwem z racji samego bycia ze sobą, a nie z racji tego, że ktoś powie, że małżeństwem są. Więc jak to wygląda u Ciebie? Jak byś to skomentowała? Nie, myślę, że istnieje wielka potrzeba sformalizowania małżeństwa. Oczywiście my jesteśmy z samej natury przeznaczeni do życia we wspólnocie, ale jesteśmy też istotami skażonymi grzechem pierworodnym. I takie podjęcie takiego zobowiązania, że ja chcę być z Tobą niezależnie od tego, co się stanie, jest niezwykle ważne. A w małżeństwie katolickim mamy jeszcze ten wielką, niesamowitą wartość, że jest z nami Chrystus, który nam będzie w tym wszystkim dopomagał, czyli On pomoże w różnych trudnych sytuacjach, w chwilach kryzysowych, żeby, żebyśmy właśnie razem trwali. Każdemu z nas potrzeba tego, potrzeba takiego właśnie wypowiedzenia tego, że ja chcę być z Tobą niezależnie od, od tego, co będzie. Myślę, że brak tego sformalizowania jest wielkim może być wielkim problemem dla samych ludzi, którzy tego, tego zobowiązania nie podejmą. Również jest to istotne z punktu widzenia całego społeczeństwa, ponieważ społeczeństwo ochrania małżeństwo. Nawet same badania naukowe pokazują, że życie w małżeństwie jest niezwykłą wartością dla całego społeczeństwa. Że zdrowe małżeństwo to jest zdrowy człowiek. Rodzice przekazując wartości swoim dzieciom kształtują charakter także tego, tego młodego człowieka. Tak jak wspomniałam, badania pokazują, że udane małżeństwo rodziców jest wielką inwestycją w życie dziecka. Udane małżeństwo rodziców to, to zdrowy człowiek, to zdrowy, to zdrowy charakter. Mniej jest przypadków jakichś patologii wśród młodzieży, jeśli żyje ona w zdrowych rodzinach. Jeżeli widzi małżeństwo swoich jak, rodziców jako wzór, jako przykład do naśladowania. I pragnie no. później żyć. Także myślę, że to ten kryzys, to, że dzisiaj się tak mówi o tym, czy warto, czy nie warto, wynika też z tego, że, że wielu ludzi żyje byle jak w małżeństwie i nie są oni godnymi naśladowania. I młodzi ludzie buntują się przeciwko temu, czyli nie chcą zawierać małżeństwa, ponieważ widząc małżeństwo swoich rodziców, odechciewa im się małżeństwo. Także to jest chyba problem, że, że, że bronią się przed tym w ten sposób. No to jest, myślę, że to jest dosyć wyraźnie zauważalne, ale dzięki temu, co powiedziałaś, możemy przejść do takiego zasadniczego tematu naszej dyskusji fajnie, że to ty zrobiłaś wprowadzenie, a nie ja. Dziękuję, że mnie z tego zwolniłaś. Mianowicie chciałbym porozmawiać o kursach przedmałżeńskich, bo tu jest mój błąd kolejny, ja nie podałem ci materiałów źródłowych, no ale tutaj ostatnio jedna z moich słuchaczek w komentarzach napisała mi Link do takiego programu, który był w trójce na temat kursów przedmałżeńskich, w którym to się pytano ludzi, znaczy ludzie tam dzwonili i wypowiadali się na ten temat, no ale też redaktor rozmawiał z gośćmi na temat kursów przedmałżeńskich. No i takie pytanie było głównie o to, czy kościół i szkoła są w stanie przygotować człowieka do małżeństwa, bo nie skupiano się tam zbytnio na rodzinach, aczkolwiek wiemy, że ten, że ten system taki, taki wychowywania w rodzinach do małżeństwa bardzo często kuleje, a skupiano się na kościele i na szkołach, przy czym oczywiście ludzie dzwoniący naturalnie skupiali się bardziej na kościele, bo do kościołowi można więcej zarzucić, więc to, to taka słodycz dla nich. No i te błędy kościoła tam wymieniali przeróżne. Ja osobiście sam jestem przykładem takiego może nie najlepszego przygotowania, a jednak myślę, Dosyć owocnego, bo na moim ślubie zresztą, na którym no, była taka sytuacja, że ksiądz, który mówił nam kazanie, którego zaprosiliśmy, by to zrobił, znaczy zaprosiła go moja żona, bo go znała i, i to był taki zaufany kapłan, a on mnie zupełnie nie znał. Zaczął kazanie od dziękowania rodzicom za to, że tak doskonale przygotowali nas do małżeństwa, a moi rodzice rozwiedli się jakiś tam czas wcześniej. Więc moich rodziców powaliło to niemal na kolana. Zresztą my też byliśmy zszokowani, że zapomnieliśmy mu o tym powiedzieć. No ale mimo wszystko ja zostałem przygotowany dobrze do sakramentu małżeństwa, moim zdaniem, do tego, żeby w małżeństwie żyć. I tutaj wielki bonus i brawa dla Ani, bo to zgodnie z moją żoną zresztą mogliśmy potwierdzić, że to Ania bardzo dobrze nas do tego małżeństwa przygotowała i jej słowa. Więc Aniu, jak ty patrzysz na kursy przedmałżeńskie? Co, Czy one w ogóle są dobre, czy mają rację bytu, czy... Czy, czy, czy jaka jest ich rola? Daniel, myślę, że najpierw chciałbym to, powiedzieć, że to, że dobrze się przygotowaliście z do małżeństwa, to jest myślę, w dużej mierze Wasza zasługa, ponieważ bardzo duży. To zależy od tego, z jakim nastawieniem ludzie przychodzą na taki kurs przedmałżeński i tak jak powiedziałeś o swoich rodzicach i tym, że być może takim bardzo dobrym przykładem dla Ciebie, miałeś świadomość tego, że, że Tobie może potrzeba czegoś więcej, że tego wychowywania do, do życia w rodzinie nie otrzymałeś w, w swoim domu rodzinnym i potrzebujesz się dobrze do tego przygotować, może jeszcze, jeszcze więcej potrzebujesz niż inni ludzie. I to jest myślę tutaj do tego, jak te osoby, które przychodzą na kurs przedmałżeński do tego wszystkiego podejdą. Czyli czy będą widziały takie, taką potrzebę, że małżeństwo jest czymś wielkim, jest czymś ważnym, czymś wspaniałym i my robimy teraz wszystko jako nasze wyczerpanie, żeby się do niego dobrze przygotować, bo my się staramy dobrze przygotować do różnych rzeczy w dzisiejszym świecie, do jakiejś rozmowy kwalifikacyjnej, do, do naszej pracy, do, do, do sesji, do różnych rzeczy się przygotowane, a te najważniejsze sprawy w naszym życiu często pomijamy. Dlatego ja uważam, że kursy małżeństwie są jak najbardziej potrzebne, bardzo potrzebne, ale ważna jest tutaj współpraca narzeczonych i osób, które prowadzą taki kurs. Powiedz mi, jak, jak taka współpraca ma wyglądać? Jak to, jak to powinno być? No, no bo wiadomo, że teraz wielu ludzi przychodzi tylko po papierek i tak dalej i, i oni od samego początku nie zdają sobie sprawy, do czego się przygotowują. Jak ty byś proponowała do tego podejść? Więc tak, myślę, że bardzo ważne jest to, żeby, żeby sobie uświadomić coś takiego, że kurs przedmałżeński jest czymś przez co muszę przejść, tak, bo to jest coś y, obowiązkowego w, w kościele katolickim, jeśli się chce y, y, przystąpić do sakramentu małżeństwa. Więc y, ten czas mogę stracić albo mogę go dobrze wykorzystać. Jeżeli już przychodzę, no to może się czegoś tam jednak dowiem, prawda? Czyli taka, taka otwartość jest bardzo ważna. I tutaj no różnie może być. Ja już się spotkałam z bardzo różnymi ludźmi w czasie tych moich spotkań. Niektórzy przychodzą naprawdę otwarci, z takim nastawieniem, że tak chcę czegoś się dowiedzieć, potrzebuję wiedzy, potrzebuję tego, bo przygotowuję się do czegoś bardzo ważnego w moim życiu. Są ludzie, którzy przychodzą zbuntowani, czyli co mi tutaj może ktoś powiedzieć na ten temat I, i takim ludziom trzeba po prostu troszeczkę tak oczy otworzyć. I co jest ciekawe, że bardzo często po, po takim pierwszym spotkaniu ci ludzie jednak dziękują za to, czyli okazuje się, że czegoś się dowiedzieli, czego taki, w takim normalnym, codziennym świecie się nie dowiedzą. Czyli jest to taka wiedza i takie tematy, na które się bardzo rzadko rozmawia w dzisiejszym świecie. Jeżeli młodzi ludzie nie podejmą sami tej dyskusji między sobą, jeżeli nie, nie, nie zdobędą się na to, nie znajdą czasu, no to nikt im tego nie, nie poda, poza właśnie tymi spotkaniami w, właśnie w kościele katolickim. Ale właśnie, no. słuchaj, bo jest taki zarzut i ja się niestety z nim zgodzę i pewnie ty też, że, że do kursów małżeńskich nie przykłada się wystarczającego zaangażowania nie tylko ze strony słuchających, ale często ze strony wykładających te kursy są po prostu miernej jakości. Bo ten kurs, na który ja trafiłem z moją wtedy jeszcze przyszłą żoną, czyli kurs, który ty prowadziłaś, no był, był po prostu genialny. To, I naprawdę bardzo dużo zawdzięczamy temu kursowi, ale y, wiem, że gdybym poszedł na przykład na kurs do swojej parafii tam gdzieś w, w małym miasteczku pod Kołobrzegiem, to, to tak naprawdę nic bym z tego kursu nie wyniósł, no bo... Tam nie ma takich rozmów z ludźmi, którzy są małżeństwami i z ludźmi, którzy mają doświadczenie. Jest tylko wykład teologiczny księdza o małżeństwie i to wszystko. Jak ty na to patrzysz? No Rzeczywiście tutaj myślę, że jest dużo dobrego, jeżeli chodzi o kursy przedmałżeńskie, czyli jest Dużo już takich osób, które prowadzą w taki troszeczkę inny sposób, czyli właśnie, tak jak powiedziałeś, małżeństwa, które się dzielą życiem, które mają też odpowiednie przygotowanie takie od strony tej naukowej. Jest jeszcze spora ilość też ludzi, którzy robią to tak z, z dobrego swojego serca i, i pragną się dzielić tym, co, co, co wiedzą, co, co jest jakąś tam ich i bogactwem, natomiast może nie zawsze znają metody, formy przekazywania takie, które trafiają do, do współczesnych ludzi. I to jest, no to jest przykre, że, że tutaj też myślę, że dużo niestety ze strony księży jest takich niedociągnięć. Czasem właśnie brak jest takiego zrozumienia, że jest to taka sfera bardzo ważna i że powinni te osoby, które które jakby wprowadzają w to przygotowanie do małżeństwa, że powinni przygotować także te osoby, które prowadzą takie kursy przedmałżeńskie. Czyli mhm. powinni wyławiać spośród swoich parafian te osoby, które mają odpowiednią wiedzę, ale nie tylko wiedzę, ale też takie predyspozycje charakterologiczne, które się potrafią jakąś taką charyzmę, które potrafią się porozumiewać właśnie z młodymi ludźmi, docierać do nich. I to jest, myślę, że problem właśnie też też niestety wśród kapłanów, wśród no, proboszczów tutaj głównie, żeby wyławiać takie osoby. Czyli w parafii na pewno jest mnóstwo takich osób, które mogłyby takie kursy prowadzić, tylko trzeba się rozejrzeć i je po prostu wyłowić spośród tej Rzeszy. A może niekoniecznie oddawać je do prowadzenia tym osobom, które same chcą tak bardzo prowadzić, prawda? No, no, no. No tutaj myślę, że jest łatwiej w kościele irlandzkim o taką postawę niż w polskim, bo jednak w kościele irlandzkim dotarło to już do kapłanów, że kościół stanowi cała wspólnota wiernych, a nie kapłan, który jest dla którego ludzie przychodzą do kościoła. No tutaj jest ta postawa, gdzie to kapłan przychodzi dla ludzi, a nie ludzie dla niego. W związku z tym jest taka większa pomoc ze strony ludzi, właściwie kapłani sami po tą pomoc wyciągają rękę w Polsce jednak to wygląda jeszcze troszkę inaczej miejmy nadzieję, że to się zmieni no ale takim przykładem dobrym na to, że tutaj w Irlandii jest troszkę inaczej jest to, że, że jak przyjechaliśmy z Jolą do Irlandii no i w naszej wspólnocie parafialnej że tak powiem, zostaliśmy odebrani no jednak jako dobre, takie chrześcijańskie małżeństwo no to zostaliśmy poproszeni o, o współprowadzanie takich kursów w tam w pewnym czasie i, i pomagaliśmy przez pewien czas przy takich kursach przedmałżeńskich. Więc, więc to jest, myślę, że kwestia tego, gdzie te kursy są prowadzone. No ale zgodzi się też ze mną, Maniu, jeżeli chodzi o uczestników kursów bo, bo i o ten wybór y, tego miejsca, gdzie się na kurs pójdzie, bo tak często jest, że ludzie narzekają, że w mojej parafii, co to za kurs w ogóle, siedziałem 8 godzin i ksiądz mi cały czas wykładał katechizm bez sensu. Przecież nie jest tak, a jak jest, to mnie wyprostuj, ale wydaje mi się, że nie jest tak, że trzeba uczestniczyć w kursie przedmałżeńskim w swojej parafii. Można na ten kurs jechać, jeżeli się chce, na drugi koniec Polski, jak się wie, że gdzieś tam jest dobry kurs przedmałżeński. Oczywiście, że tak, nie ma takiego, takiego przymusu, można korzystać z tych kursów, które są polecane, które ktoś może wcześniej przeszedł i, i, i był z tego zadowolony, także można uczestniczyć w kursach, tak jak powiedziałaś, można jechać na drugi koniec Polski, jeżeli tam jest dobry kurs. I co jest takie też myślę, że budujące, to że właśnie wiele dobrych rzeczy też się dzieje w, w naszym kraju, w Polsce. W czasie, w czasie wakacyjnym są prowadzone takie specjalne sesje dla narzeczonych i to są naprawdę do, dobre kursy, gdzie się przyjeżdża na, na tydzień czasu, na dwa tygodnie, ma się codziennie po prostu wykłady, spotkania i można się bardzo dobrze przygotować wtedy do małżeństwa. Także warto jest korzystać też z takich innych form, nie tylko przy parafiach, ale właśnie też takich wyjazdowych kursów. Myślę, że to jest wielkie bogactwo. się odcinamy od, od naszego takiego codziennego życia i mamy tylko czas przeznaczony na to, na to przygotowanie. A Aniu, Ty jako specjalista, jeszcze zadam Ci jeszcze jedno pytanie. Jako specjalista, jak oceniasz możliwość przygotowania się... Tutaj znowu pytam o tą stronę, o którą pytają często protestanci, ponieważ oni sądzą, że do małżeństwa da się przygotować jedynie czytając Pismo Święte, no i już słyszę te głosy w komentarzach, które mówią, że jesteśmy katolami, więc nam Pismo Święte nie jest potrzebne. Ja tutaj wielokrotnie zapewniałem w podcaście, że jednak jest, ale czy da się przygotować do małżeństwa, czytając jedynie Pismo Święte i nie robiąc nic innego? Myślę, że ciężko by chyba było. Po to są też takie osoby, które się kształcą w tym kierunku, żeby pomagać, żeby żeby pewne rzeczy rozpoznawać, rozeznawać. To jest też kwestia przecież rozmów z narzeczonymi, w których często wychodzi to, że coś w ich domu rodzinnym było nie tak, że pewne relacje trzeba poprawić, że trzeba załóżmy odciąć tą powinę przysłowiową, prawda? No W Świętym też jest to napisane, ale bardzo często ludzie w rozmowach dopiero zdają sobie sprawę z pewnych rzeczy. Czyli um, myślę, że samo przeczytanie Pisma Świętego, nie, ale jak najbardziej y, posilanie się tym Pismem Świętym w czasie narzeczeństwa i później w małżeństwie jest, jest bardzo ważne. Natomiast ktoś nam musi przecież to tłumaczyć, z kimś musimy rozmawiać, i ta druga osoba też może być dla nas takim, takim ekranem, w którym coś zobaczymy, Coś, no. co jest dla nas ważne. No oczywiście i tutaj. Znowu uśmiech w stronę, w stronę naszych słuchających. Macie kolejną osobę będącą katolikiem, która mówi, że warto jest czytać Pismo Święte. Myślę, że to jest ważne. I, i oczywiście, że nie jesteśmy teologami i nie, nie jesteśmy, nazwijmy to w terminem biblijnym, uczonymi w Piśmie. Jedni mogą dojść w tym sami z siebie do tam wyższego poziomu, inni dojdą do niższego, ale już rozmowy z Pismem Świętym nie przeprowadzą. Więc tak jak Ania powiedziała, ja się z tym zgadzam oczywiście, że, że rozmowa i to nie rozmowa z kapłanem, ale w tym przypadku z psychologiem czy z osobą, która jest wykształcona do tego, żeby takie rozmowy prowadzić, bo takich rozmów nie prowadzi się łatwo, jest bardzo istotna i takie rozmowy bardzo też pomogły mi i mojej żonie, kiedy przygotowywaliśmy się do zawarcia związku małżeńskiego. I teraz jeszcze takie pytanie do Ciebie, Aniu, o bycie mamą. Jak to jest być mamą? Bo, bo wiem, że się bardzo z tego cieszysz. Powiedz nam, jak to być mamą? Jak to jest być mamą? Mamą jak to być? to jest. Mamą jest być wspaniale, powiem tyle. Yy, ale też yy, czyhają tutaj na mamy pewne niebezpieczeństwa i to, czego uczyłam w poradni zawsze, że, że mąż ma być zawsze na pierwszym miejscu, a dziecko dopiero po nim, a nad nami wszystkimi Pan Bóg oczywiście, to myślę, że, że warto sobie przypominać właśnie przy takim byciu mamą, bo łatwo jest się zakochać we własnym dziecku, szczególnie chyba w synku, dlatego ta wiedza, o którą również zdobywamy właśnie na kursach przedmałżeńskich jest niezwykle ważna. Żeby nam pewne zdania też, pewne y, sytuacje wybrzmiewały gdzieś tam. Gdzie się zapędzimy w tym naszym właśnie macierzyństwie, naszym rodzicielstwie, to wtedy takie przychodzi opamiętanie, że, że ja ślubowałam Michałowi, a nie Pawełkowi. Także, mm, mówię, macierzyństwo jest czymś naprawdę wspaniałym. Ale, ale trzeba też e, m, pamiętać o tym, że najważniejszą osobą dla żony powinien być mąż, a dla męża żona. No, ja, ja, ja specjalnie zadałem to pytanie właśnie po to, żeby rozwinąć się aż do tego momentu, ale, ale doskonale mnie ubiegasz gdzieś tam. <śmiech> Przecież moje myśli. No, jest, e, bo chciałem właśnie zwrócić na to uwagę, że, że tak się uczyliśmy na tym kursie przedmałżeńskim, że mamy być dla siebie najważniejsi i i teraz chciałem się Ciebie o to wypytać. Czyli udaje się, mówisz, że udaje się być dalej w takiej ścisłej relacji mając dziecko. Udaje się zrobić tak, żeby nadal mąż był najważniejszy. Udaje się, z pomocą Bożą się wszystko udaje w małżeństwie naprawdę. Wszystko co jest dobre, tylko trzeba właśnie też, tak jak powiedziałam, mieć pewną wiedzę. Żeby, żeby się nie zapędzić gdzieś w jakiś taki kozi róg, żeby później, żeby, żeby nie zrobić czegoś takiego, czego nie będzie odwrotu. Ale, ale wszystko jest możliwe z Panem Bogiem. Naprawdę. Wszystko. Także On nas tylko prowadzi ku dobru, ku szczęściu takiemu prawdziwemu, a tym takim prawdziwym szczęściem dla małżonków ma być ich życie. Życie we wspólnocie małżeńskiej, a dziecko jest tylko owocem tej miłości. I ono kiedyś wyfrunie nam z domu, a my musimy być dalej ze sobą, prawda? I musimy być dla siebie wsparciem. Radość, dawać sobie radość, miłość, ciepło. No dobra, a powiedz mi jeszcze, co, co ci daje to, że jesteś żoną? Jaki, jaki jest sens? Widzisz, w tym, co, co jest głównym twoim zadaniem, powiedzmy, w tym byciu żoną? Głównym zadaniem... W ogóle jaki jest sens, tak? Sens ma no, no, no. sens bycia, sens bycia żoną. To jest myślę, że główny sens mojego życia. Czyli że to jest to podstawowe powołanie, które ja mam realizować, czyli to jest to, co ja mam się starać robić jak najlepiej jak najlepiej w życiu. Czyli wszystko inne ma być temu podporządkowane, czyli właśnie bycie mamą, później bycie, jeżeli będę pracować, to bycie y, pracownikiem, bycie córką, siostrą. Wszystko inne ma być pod tym. A razem z Michałem mamy dojść do nieba. Czyli tym celem naszego małżeństwa ma być to, żebyśmy siebie doprowadzili do nieba. I ja w to wierzę, że to... To, co my robimy na co dzień, czyli to, jak postępujemy wobec siebie w takich zwykłych, codziennych sprawach, może nas albo do tego nieba doprowadzić, albo nas od tego nieba odciągać. Czyli my jesteśmy za siebie odpowiedzialni przed Panem Bogiem. I to cały czas wraca gdzieś tam w moim życiu. To nie jest takie oczywiste. Czyli to nie jest tak, że ja, ja to już wiem i tak zawsze postępuję, tylko to po prostu jest tak, że to cały czas gdzieś musi się kołatać we mnie. A a tym kimś, to o tym przypomina jest właśnie sam Jezus, który jest między nami. I to się dzieje na naszej wspólnej modlitwie, to się dzieje także w naszych spotkaniach domowego kościoła, bo tutaj w Holandii mamy taką wielką łaskę, że możemy być też w domowym kościele, spotykać się z innymi małżeństwami, tworzyć taką wspólnotę właśnie małżeństw. I my się na tej drodze musimy cały czas umacnić. Czyli to nie jest tak, że my wiemy wszystko, my już jesteśmy super małżeństwem, tylko my potrzebujemy, tak to czujemy z Michałem, że potrzebujemy cały czas wsparcia z góry. Bo sami o własnych siłach myślę, że nigdzie byśmy nie doszli. Czyli zdarza się tak, że czasami męża swojego musisz skorygować i czasami jesteś skorygowana. No oczywiście, że tak. <głos> No ja, ja, z naszego przykładu, z, z przykładu mojego życia, mojego i mojej żony mogę powiedzieć, że e, tak jak ja czasami muszę się gdzieś tam postawić i ją napomnieć, e, no taka jest moja zresztą rola biblijna, no to też i ona czasami ma pole do popisu i to wygląda różnie, bo czasami są to rzeczy bardzo błahe, typu Daniel kupmy program oryginalny, nie ściągaj go z internetu, e, no. Po, po jakieś poważniejsze rzeczy, o których tutaj nie będę się wynurzał, bo to, to też nie o to chodzi. No ale, ale myślę, że to jest... Tutaj bardzo się z Tobą zgodzę, że to wspólne prowadzenie się do świętości jest taką naczelną rolą małżonków i taką, takim sensem, żeby, żeby doprowadzić się nawzajem do nieba. To jest fajna sprawa. no my Jeszcze chciałam powiedzieć, że my właśnie jako małżonkowie mamy takie z jednej strony łatwe, a z drugiej strony bardzo trudne zadanie, bo yy, tak wiemy, że tak naprawdę rolą każdego katolika i największym zadaniem jest to, żeby miłować, prawda, żeby naśladować yy, Boga właśnie w tej miłości, w Jego miłości. Ale my jako małżonkowie mamy przede wszystkim realizować tę miłość wobec współmałżonka. Czyli to jest takie, tak jak mówię, niby proste, bo moim podstawowym zadaniem jest to, żeby kochać mojego męża, Michała. I to jest, to jest to, co ja mogę w życiu zrobić najwspanialszego, największego. A z drugiej strony jest to bardzo trudne, bo, bo właśnie jesteśmy pełni różnych, różnych zranień, e, słabości charakteru. I, I ta najbliższa osoba często może nas najbardziej zranić. My możemy najbardziej zranić tą najbliższą osobę. Dlatego, tak jak powiedziałam, no, potrzebujemy tej pomocy z góry, prawda, żeby żeby to powołanie swoje realizować. I nie róbmy jakichś wielkich rzeczy, nie wiadomo czego, nie starajmy się robić, tylko najpierw właśnie miłujmy współmałżonka, a dopiero później wszystko inne. No, no, no rozumiem. A słuchaj, jeszcze ostatnie pytanie takie bo już troszkę to nagrywamy jeżeli, jeżeli byłaby taka możliwość i, i ktoś by się Ciebie zapytał będąc protestantem, czy nie wiem jakim, jakimś tam chrześcijaninem biblijnym, czy wolnym chrześcijaninem, czykolwiek czy może przyjść na taki kurs i czy warto dla ludzi, którzy nie są katolikami uczestniczyć w takim kursie, co byś powiedziała myślę, że że warto, ponieważ, yy, yy, tylko w dobrym kursie oczywiście, yy, ponieważ można yy, trochę skorygować chyba swoje podejście do pewnych spraw. Czyli tak jak powiedziałeś na początku, Daniel, że się często nieprawdziwe wiadomości podaje, tak? Czyli, że yy, często się, no tak jak powiedziałaś o tych katolach, prawda, że się tak negatywnie nazywa nas, nie wiedząc tak naprawdę, ile dobra się dzieje w, w kościele katolickim, i jak wspaniała jest ta nauka katolicka na temat małżeństwa i rodziny, czyli myślę, że to może też skorygować poglądy ludzkie, a szczególnie chyba ważny, znaczy szczególnie nie chyba, ale na pewno jest to ważne w takich małżeństwach mieszanych, czyli jeśli jest katolik i niekatolik, prawda, i oni się pobierają ze sobą, to na pewno ta druga strona powinna w takich naukach uczestniczyć. Myślę, że jest to obowiązkowe, że nie powinniśmy zwalniać tej drugiej strony z tego, z tego obowiązku. No to jest na pewno ważne, żeby wiedzieć, co Twój przyszły współmałżonek sądzi o małżeństwie, a na takim kursie jednak można się tego dość dobrze dowiedzieć. Tak i jest może spojrzenie, nie? Oczywiście. I może to być też takie, taki zaczątek do dyskusji. Myślę, że jak narzeczeni wyjdą z takiego kursu, to jeśli tak uczciwie posłuchali tego, co było tam mówione, będą mieli bardzo wiele tematów do rozmowy i może przy tej okazji wyjść bardzo wiele spraw, o których, z których może sobie nawet nie zdawali sprawy wcześniej. Czyli po prostu przygotowujmy się dobrze do małżeństwa i, i rozmawiajmy, jak najwięcej rozmawiajmy. Nie o tym, jaką suknię wybrać, jaki, jaki zespół zamówić i tam o innych takich rzeczach, ale właśnie o tym, co możemy zrobić teraz jeszcze przed ślubem, żeby później w małżeństwie żyło nam się łatwiej. Bo później w małżeństwie i tak będą problemy. Będziemy musieli rozwiązywać to, co przyniesie nasze małżeństwo, więc nie nieśmy w małżeństwo jakichś zranień, jakiejś niewiedzy z przeszłości, tylko wchodźmy z taką czystą kartą i wtedy będzie na pewno łatwiej i będziemy mogli pięknie je przeżywać. Dobrze Ani, to ja się Ciebie jeszcze tak na koniec e, zapytam, bo oczywiście sam też uważam, że, że nieważne nie czy jesteś katolikiem czy protestantem, warto jest uczestniczyć w dobrym kursie i to w kursie, który będzie prowadzony przez małżeństwa, e, przez jakichś tam psychologów i tak dalej, bo to bardzo dużo wyjaśnia i na, znowu na przykładzie mnie i mojej żony Mogę powiedzieć, że po tym, co słyszeliśmy na naszym kursie, właściwie przez całe te kilka miesięcy przed małżeństwem, czyli te kilka miesięcy narzeczeństwa, cały czas rozmawialiśmy o tym, co będzie później i jak się do tego przygotować. To powiedz mi jeszcze, Ani na koniec, czy było kiedyś tak w Twojej historii tego doradzania i prowadzenia kursów przedmałżeńskich, że Jakaś para zrezygnowała z zawarcia związku małżeńskiego po tym, co usłyszeli na kursie przedmałżeńskim? Może nie po tym, co usłyszeli, tylko chociaż ciężko powiedzieć, bo w trakcie kursu mia miałam takie dwie pary, które zrezygnowały z, właśnie z małżeństwa, ale czy to było pod wpływem tego, co było powiedziane? Ciężko, ciężko powiedzieć. Czy to, czy to otworzyło im jakoś oczy? Ale były takie dwa przypadki właśnie, że, że przyszli narzeczeni i później nagle narzeczona zadzwoniła, że nie, że jednak odmawiają kolejne spotkanie, ponieważ nie będzie ślubu, mhm. ale ciężko jest to określić, że to akurat pod tego było. Natomiast, ja... słyszałam, natomiast słyszałam o tym, że, że przy takich wieczorach dla zakochanych, które polegają na takiej formie dialogowej, gdzie, gdzie narzeczeni ze sobą bardzo dużo rozmawiają, w trakcie tych kursów, bardzo dużo par się właśnie rozstaje. Czyli nawet niektórzy żartobliwie nazywali jako wieczory antymaurańskie. Mhm. Y -y -y. I tutaj trzeba dodać, że takie wieczory, gdzie się rozmawia, to nie są wieczory, w których przekonuje się do katolicyzmu i wbija się katolicyzm młotkiem, tylko są to rozmowy, na których ludzie rozmawiają o swojej relacji, o rozmawiają o tym, co jest między nimi, tak? Tak, tak, to jest, to dotyczy tych dwojga ludzi i nikt nie słucha tego, oni po prostu między sobą o tym rozmawiają, co jest najważniejsze, najistotniejsze i sami dochodzą do, do pewnych wniosków i, i wielu właśnie dochodzi do takich wniosków, że się jednak rozstają właśnie w tym okresie narzeczeństwa. No ja nie, pamiętam, ja nie pamiętam dokładnie, jak to było ze mną i z Jalą, bo my jak tutaj współprowadziliśmy, pomagaliśmy w prowadzeniu tych kursów tutaj, to raz się nam zdarzyło, że z... Nie pamiętam dokładnie teraz sytuacji, ale spotkaliśmy parę lub tylko dziewczynę, ale chyba parę. W każdym razie dowiedzieliśmy się od nich samych, że, że po tym wykładzie, który my mieliśmy na, naszym, na tym kursie przedmałżeńskim, oni zdecydowali się nie tyle na rozejście się ze sobą, ale na przełożenie daty ślubu. Bo stwierdzili, że muszą jeszcze dużo rzeczy dopracować, zanim powiedzą sobie, Ostatecznie tak. I to, to, to było o tyle wspaniałe, że mówię, oni nie zrezygnowali ze ślubu zupełnie, czyli nie powiedzieli sobie, że będziemy ze sobą dalej, ale nie bierzmy ślubu, bo to straszna sprawa, tylko gdzieś tam, powiedzmy, dorośli do takiego etapu, gdzie stwierdzili, że musimy się lepiej przygotować, jeżeli chcemy do tego tak poważnie podejść. Nie? To znaczy, że Wasz kurs był bardzo owocny? No, ja się z tego osobiście cieszę i zresztą Wiola też. Znaczy, na początku byliśmy trochę przerażeni, nie? Bo w ogóle, kurde, rozwaliliśmy związek, nie? Ale, ale później, jak to przemyśleliśmy, stwierdziliśmy, że no fajnie, bo nawet jeżeli oni się już nie zajdą i się nie, i, i, i, wiesz, nie postanowią stanąć przed Panem Bogiem i, i ślubować, to przynajmniej nie, nie rozwiodą się później, nie? No właśnie. To bardzo no, dobrze. Nie, nie zniszczą sobie <gry> życia. No dobrze, kochani. To moim gościem była Ania. Bardzo Ci, Aniu, dziękuję. Bardzo się cieszę, że zwiedziłaś się porozmawiać ze mną na ten temat. Myślę, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie. Porozmawiamy sobie jeszcze na inne tematy. Jednym z takich tematów, na których chciałbym z Tobą porozmawiać jest Holandia i, wol no, i wolność w Holandii, czyli to, że tam te sklepy z marihuaną i tak dalej, i eutanazja i to wszystko jest tam dozwolone i fajne i taki super kraj, o którym 90% Polaków e, marzy, żeby żyć w takim wolnym kraju I ja bym chciał sobie o tym porozmawiać e, na pewno przy jakiejś okazji. Dobrze, bardzo chętnie. No i, i, i myślę, że też użyjemy twojego męża do takiej rozmowy, bo on też tam pewnie będzie miał swoje kilka groszy do wrzucenia. No. No, a Michał już śpi w ogóle, bo słuchajcie, nagrywamy to w nocy. Teraz jak ja to nagrywam, u mnie jest 23.26, a u Ani jest 24.26, więc no, więc poświęcamy Michał. się bardzo. Tak, Michał już leży w łóżku, ale jeszcze nie śpi. Mhm. Dobrze, nie będziemy więc przeciągać, żebyś mogła go tam zastać jeszcze zanim, zanim odpłynie. No, w każdym razie jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Bardzo sympatycznie było porozmawiać. Słuchajcie, ja z Anią, mimo że jesteśmy jakimiś tam takimi, nas nasze małżeństwa są dosyć zaprzyjaźnione, to nie rozmawialiśmy ze sobą już bardzo długo. Bardzo długo w ogóle. No, ale bardzo bardzo mi miło, że mogliśmy porozmawiać i to przy okazji na moim podcaście. Miło mi również. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I do usłyszenia następnym razem, do usłyszenia drodzy słuchacze. Posłyszycie, usłyszycie Z mojej enzy trójki przyciągnę ci kable. Do moich słuchawek dźwięki płyną zgrabne, Więc naciskam pleja, jeden brak sygnału. Nie to nie awaria, co z Irlandii przemo. AU! Nie tematu, czasem się to zdarza. Zakłukany jak huka, podajcie mi lekarza. Ja to huka bez pichonta o nie. Nigdy się nie rozdzielają, dwa stare nic po mnie. Barka Rola robi taki pokazajmy na to, że rodzina go wygnała z domu gdzieś na drena. Za granicą także się ukrywa dwóch braci Robią retro radio, a ja ci Ziomal mówię, że pójść podcastowego Przeżyło dual shock, szukając nowego Mawiało z kraju na jakąś wyspę do Londonu Robią sobie próbę mikrofono Halo, gdzie ja jestem? Ciemne but to męty Wojewódzka wielka baza, a w niej są okręty Podwodne oczywiście, słyszysz co dźwięki? Pichon weź mi pomóż, bo w tych dźwiękach jestem, jestem. cienki Czekaj, już ogarniam, widzisz, niosę browce Trzeba wiedzieć, co pić wamy później na manowce Nie zostać wywiezionym i dlatego obiwie RSS mi się adektuje, a ja się nie dziwię Pichot jest Warszawy, DJ R, dobrze wiesz Pichąd z pichądarią, pichąd z huka też. Też przed czasem siedzę i udzielam sobie głosu, aby wyrwać się z matosu. Teoria chaosu. Przerażam je sprawami, Niektórych których nie pojmuję. pojmuję. Na wyluzowania, papa kafe odsłuchuje odsłuchuję. w gąbkę pluje, na kilobajty nawija. I włączam mdm czas przyjemnie mija. Słuchajcie znów Lizę, pichąd lekko zwziejany. Do od swoich pajek wodnych trochę ujarane Lecz nie o to, nie no. o to, na jestem, bo ktoś tu mnie obdarzył odwykowym takim gestem. I wysłał mnie w tą jedną ze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 21 wiek, przydałaby się sonda Jak oceniacie szanse dla DJ-a i Pichonta Nadchodzi czas na kwas W pokoju dźwięk oszczelnym Ściętne podkasucho, ja zaliczę do naczelnych Zaków oczywiście, nie wiem co myśleliście Cześć, jeden, dziewięć, sześć, to śmieszki się na liście Powoli już kończymy, nabije się herbatki Wciąż żywa do pielica, ją zapoda Takie kwiatki Taki fajpoklok też nagrywa z daleka Dzień. Dzień. W Polsce jednak sporo fajnych ziomków do Majka Szeka subiektywnie o kulturce filmowych Recenzji klasa objawiona i to nie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 nic nie ma, co Taka mowa ma